Ewangelia Łukasza, rozdział czwarty. A Jezus, pełen będąc Ducha Świętego, wrócił się do Jordanu i pędzony jest od Ducha na puszczę. I był przez czterdzieści dni kuszony od diabła, a nie jadł nic przez one dni, ale gdy się te skończyły, potem łaknął. I rzekł mu diabeł, jeśliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc, Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Bożym. I wiódł go diabeł na górę wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata we mgnieniu oka. I rzekł mu diabeł, dam ci tę wszystką moc i sławę ich, bo mi jest dana, a komu chcę, dawam ją. A tak jeśli się pokłonisz przede mną, będzie wszystko Twoje a odpowiadając Jezus rzekł mu pójdź precz ode mnie szatanie albo je napisano Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz potem wiódł go do Jeruzalemu i postawił go na ganku kościelnym i rzekł mu jeśliś jest Syn Boży spuść się stąd na dół Albo je napisano, że Anioł swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli, a że cię na rękach nosić będą, byś znacznie nie obraził o kamień nogi twojej. A odpowiadając Jezus rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił pana Boga twego, a gdy dokończył wszystkich pokus diabeł, odstąpił od niego do czasu. I wrócił się Jezus w mocy onego ducha do Galilei. I rozeszła się o nim wieść po wszystkiej onej okolicznej krainie, a on nauczał w bożnicach ich i był sławiony od wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabbatu do bożnicy i wstał, aby czytał. I podano mu księgi Izajasza proroka, a otworzywszy księgi znalazł miejsce, gdzie było napisano Duch Pański nade mną mię pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu abym zjastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśnione na wolność abym opowiadał rok Pański przyjemny a zawarwszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł. A oczy wszystkich burźnicy pilnie na nim patrzały. I począł do nich mówić, dziś ci się wypełniło to pismo w uszach waszych. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego i mówili, i zaż ten nie jest syn Józefowy? I rzekł do nich, Pewnie mi rzeczecie onem przypowieść, lekarzu, ulec samego siebie. Cośmy słyszeli, żeś uczynił w Kapernaum, uczyń i tu w ojczyźnie swojej. I rzekł do nich, zaprawdę wam powiadam, żaden prorok nie jest przyjemny w ojczyźnie swojej. Aleć wam wprawdzie powiadam, że wiele wdów było za dni Eliaszowych w ludzie izraelskim, gdy było zamknione niebo przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód po wszystkiej ziemi, wszakże do żadnej z nich nie był posłany Eliasz tylko do Sarepty, miasta sydońskiego do jednej wdowy. I wiele było trędowatych za Elizeusza proroka w Ludzie Izraelskim, wszakże żaden z nich nie był oczyszczony tylko Naaman Syryjczyk. Wtedy wszyscy wbożnicy, gdy to słyszeli, napełnieni byli gniewem, a wstawszy wypchnęli go precz z miasta i wywiedli na wierzch góry, na której miasto ich zbudowane było, aby go z niej na dół zrzucili. Ale on przeszedł się przez pośrodek ich uszedł i stąpił do kapernaum miasta Galilejskiego. A tam je nauczał w sabaty. I zdumiewali się nad nauką Jego, bo była mocna mowa Jego. A w bożnicy był człowiek, który miał ducha diabła nieczystego i zawołał głosem wielkim, mówiąc – Ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam Cię, ktoś jest, żeś On święty Boży. I zgromił go Jezus, mówiąc, umiliknij, a wyjdź z niego. Wtedy diabeł, porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł z niego, nic mu nie zaszkodziwszy. I przyszedł strach na wszystkie i rozmawiali między sobą, mówiąc, cóż to za słowo, że z władzą i z mocą rozkazuje duchom nieczystym, a wychodzą? I rozeszła się o nim wieść na wszystkie miejsca okolicznej krainy. A Jezus wstawszy z wszedł w dom Szymona, a świekra Szymonowa miała gorączkę wielką i prosili go za nią. Tedy on stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i opuściła ją, a zarazem wstawszy posługiwała im. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli chorujące na rozmaite niemocy, przywodzili je do Niego, a On na każdego z nich ręce włożywszy, uzdrawiał je. Ku temu wychodzili i diabli z wielu ich, wołając i mówiąc, Tyś jest On Chrystus, Syn Boży, ale On, zgromiwszy je, nie dopuszczał im mówić, bo wiedzieli, iż On jest Chrystus. A gdy był dzień, wyszedłszy, szedł na miejsce puste, a lud go szukał,